Żuraw i czapla. Przykro było żurawiowi, że samotnie ryby łowi. Patrzy? Czapla na wysepce, Wdzięcznie zbłota wodę chłepce. Rzecze do niej zachwycony, Piękna czaplo, szukam żony. Będę kochał ciebie, wierz mi, więc czym prędzej się pobierzmy. Czapla piórka swe poprawia, nie chcę męża mieć żurawia. Poszedł żuraw obrażony, trudno, będę żył bez żony. A już czapla myśli sobie, czy właściwie dobrze robię, skoro żuraw tak namawia, chyba wyjdę za żurawia. Pomyślała, poczłapała, do żurawia zapukała. Żuraw łykał żurawinę, więc miał bardzo kwaśną minę. — Przyszłam spełnić twe życzenie. Teraz ja się nie ożenię. Niepotrzebnie pani i Papla. Żegnam panią, pani Czapla. Poszła Czapla obrażona. w myśli. Co za żona. Chyba pójdę i przeproszę. Włożył Czapkę, wdział kalosze i do Czapli znowu puka. Czego pan tu u mnie szuka? Chcę się żenić Pan na męża? Po co pan się nadwyręża? Szkoda było pańskiej drogi, drogi panie, laskonogi Poszedł żuraw obrażony Trudno, będę żył bez żony a już czapla myśli Szkoda Wszak nie jestem taka młoda Żuraw prośby wciąż ponawia Chyba wyjdę za żurawia W piękne piórka się przybrała Do żurawia poczłapała Tak już chodzą lata długie Jedno chce, to nie chce drugie Chodzą wciąż tą samą drogą ale pobrać się nie mogą.